Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. CPN zostanie utrzymany. Aby to paliwo było możliwie tanie. Premier Donald Tusk o konsekwencjach zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zachęca do poparcia Orbana i krytykuje europejskich przywódców. Drugi dzień wizyty J.D. Vansa w Budapeszcie. Ostrzeżenie dla północnej części Polski chodzi o silny wiatr i wezbrany poziom wody. Mechanizm CPN ceny paliwa niżej zostanie utrzymany. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd nie rezygnuje z pakietu obniżającego ceny na stacjach mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zaznaczył jednak, że zawarcie rozejmu ma bezpośrednie konsekwencje jeśli chodzi o ceny paliw. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry ponownie. Jakie to Dzień konsekwencje? Dobry. Zdaniem premiera od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na Bliskim Wschodzie na polskich stacjach paliw, ale jak mówił rząd będzie dmuchał na zimne i nie zamierza rezygnować z pakietu ceny paliwa niżej. Tym bardziej, że to zimne i jest ciągle bardzo gorące, dodał szef rządu. Nadal i jestem o tym przekonany, będziemy mogli mówić o najtańszym paliwie tu w Polsce i o stabilnym mechanizmie, aby to paliwo było możliwie tanie w porównaniu do innych państw europejskich. Premier zaznaczył, że informacje dotyczące zawieszenia ognia wszyscy przyjęli z dużą ulgą. Dodał, że wszystko można powiedzieć, ale nie to, że sytuacja została ustabilizowana na stałe. Donald Tusk podkreślił jednak, że jedno jest pewne, pokój, nawet czasowe zawieszenie ognia jest lepsze niż wojna. Szef rząd nawiązał też do zamieszania na rynku kryptoaktywów. Podkreślił, że zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierz o możliwie szybkie przystąpienie do głosowania w tej sprawie. Premier mówił, że ma informacje, które rodzą bardzo dramatyczne pytania. Dlaczego PiS, Konfederacja i Prezydent blokują te rozwiązania? Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. A zgodnie z decyzją ministra energii, jutro maksymalne ceny benzyny nieco wzrosną, diesla spadną. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,27, diesel 7,83. Jesteśmy zawiedzeni wieloma europejskimi liderami. Mocne słowa krytyki amerykańskiego wiceprezydenta, który gości w Budapeszcie. J.D. Vance wspiera premiera Węgier na finiszu kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami, a przy okazji uderza w europejskich przywódców. Mówi, że nie robią dość wiele, by zakończyć wojnę w Ukrainie i nie angażują się też w inne konflikty. Przy tej okazji Vance oskarża Unię Europejską o wpływanie na węgierskie wybory. Fakt, że tak wielu zagranicznych aktorów, czy to organizacje transnarodowe, takie jak biurokraci w Brukseli, czy zagraniczne rządy, dosłownie grozi Węgrom, że jeśli nie zagłosują w ten sposób, to się na nich zemścimy, to powinno Was bardzo rozgniewać. A sam Vans w czasie każdego swojego publicznego wystąpienia namawia Węgrów do głosowania na Wiktora Orbana i jego partię Fidesz. Jest decyzja sądu w sprawie porównywanej do historii Tomasza Komendy, który w więzieniu niewinnie spędził 18 lat. Sąd penitencjarny zgodził się na zwolnienie z zakrat Jarosława Sosnowskiego. Ponad 20 lat temu mężczyznę skazano za zabójstwo i próbę gwałtu w Wielkopolskim Lądku, na młodej kobiecie. Skazany utrzymuje, że jest niewinny. Do przyznania się zmusili go, jak twierdzi policjanci. Pod koniec zeszłego roku kasację od wyroku złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziś sąd penitencjarny zgodził się na warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Yy, Jarosław Sosn ma w 25-letni wyroki do odbycia jeszcze kilka lat. Jeśli w ciągu tygodnia nie będzie zażalenia prokuratury, mężczyzna wyjdzie na wolność. To są aktualności jedynki. Legnicka policja szuka operatora koparki, wjechał nią w miejski autobus, mówi Agoda Ekiert z miejscowej policji. Po zdarzeniu operator Koparki zjechał na teren pobliskiej stacji paliw, gdzie opuścił pojazd i oddalił się w nieznanym kierunku. Na szczęście nikomu w tym zdarzeniu nic się nie stało. Poważnie uszkodzony jest nowy miejski autobus. Jest ostrzeżenie hydrologiczne dla części województwa pomorskiego. Chodzi o silny wiatr i wzrost poziomu wody w kilku miejscach regionu w okolicach Elbląga, gdzie dokładnie sprawdziła Agata Buchwal z Polskiego Radia Olsztyn. Ostrzeżenie dotyczy Zalewu Wiślanego Elbląga, przy morza od Wisły do granicy państwa na Mierzei Wiślanej, zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu i obowiązuje do 9 kwietnia do godziny drugiej. Na lotnisku w Katowicach pojawią się bramki automatycznej kontroli granicznej. Port zainstaluje ich 15. Koszty zakupu pokryją częściowo lotnisko i budżet państwa. Przetarg już jest rozstrzygnięty, a lotnisko, które w tym roku spodziewa się kolejnego rekordu liczby odprawionych pasażerów, ocenia, że nowe bramki ułatwią i przyspieszą obsługę podróżnych.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 Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami To dla 16 województwa, także przed opadami śniegu Dla południa, Małopolski i Podkarpacia Alerty przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa I obowiązują od 22 do 8 rano I te przymrozki to od minus 1 do nawet minus 5 przy gruncie A śnieg ma spaść w rejonach górskich powyżej 600 metrów A miejscami nawet do 10 cm.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 Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej i wynosił. W Karsach 239 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 14. W Szczucinie 206, przybyło 14. W Zawichoście 288, ubyło 23. W Puławach 210, ubyło 24. W Warszawie 240, ubyło 4. W Kępie Polskiej 278, ubyło 3. We Włocławku 204, przybyło 10. W Toruniu 224, przybyło 8 18, w Tczewie 370, ubyło 19 Na Sanie w Przemyślu 99, ubyło 1 Na Narwi w Ostrołęce 106, ubyło 1 Na Bogu we Włodawie 146 i tu także ubyło 1 Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej I wynosił w Raciborzu Miedoni 192, ubyło 10 U Ujściany Sykłockiej 282, bez zmian W Malczycach 220, ubyło 19 W Połęsku 127, ubyło 8. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 164, ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 220, ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Jedynka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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. W programie pierwszym Polskiego Radia Goja i Smak Słów Teraz Państwa słowa będą najcenniejsze na naszej antenie Tylko szczerze O każdym smaku i te słodkie i te gorzkie Każde opinie mile widziane Patryk Michalski, dzień dobry i zapraszam do dyskusji Tylko szczerze 22 645 22 66 To numer do naszej audycji A przed 13 W magazynie w samopołudnie Sporo mówiliśmy o konflikcie na Bliskim Wschodzie I o tym co może z niego wynikać dla nas Wiemy, że osiągnięto Dwutygodniowe zawieszenie broni Ale jak mówią eksperci To tylko zawieszenie broni I sytuacja wciąż jest niepewna a co za tym idzie, niepewne jest to, co w kolejnych tygodniach będzie się działo na stacjach paliw. Co prawda mamy w Polsce ceny regulowane, ale wciąż dość wysokie, a ceny biletów komunikacji miejskiej czy pociągów pozostają na razie na stałym poziomie. Jeszcze taniej wychodzi poruszanie się na co dzień rowerem, bo koszt przejechania jednego kilometra wynosi dokładnie zero. Sam od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy trwający konflikt na Bliskim Wschodzie i wynikające z niego podwyżki na stacjach paliw, paliw e, zachęcą niektórych do przesiadki, do autobusu, pociągu albo na rower. No i właśnie takie pytanie dziś Państwu zadaję tylko szczerze. Czy ze względu na te rosnące ceny paliw są Państwo w stanie przesiąść się na przykład z czterech na dwa kółka albo częściej korzystać z komunikacji miejskiej? 22 645, 22 66. nasz numer już czynny Ula czeka, żeby odbierać Państwa telefony, a posłuchajmy jak na to pytanie odpowiedzieli warszawiacy w naszej sądzie. Ja myślę, że ceny mają znaczenie i sam osobiście, sam przestałem tak często jeździć samochodem właśnie między innymi przez ceny paliw i przesiadłem się wiem, na, przykład na pociąg, żeby na, na przykład dojechać do pracy. Opłaca się? Myślę, że tak, no bo bilet miesięczny jednak jest bardziej opłacalny niż wydawanie <głos> cały czas na paliwo. Przysiadłam się, bo byłam zmęczona już prowadzeniem samochodu. Po prostu zwyczajnie sprzedałam samochód i komunikacją jest mi bardzo dobrze. Ceny paliwa mają znaczenie w tym względzie? Myślę, że też na pewno. Znaczy ja się cieszę, że teraz nie mam auta, biorąc pod uwagę, że paliwo poszło w górę, więc komunikacja jest tańsza i bezpieczniejsza i przyjemniejsza. Bo nawet jak nie, nie dojazdy, to nawet dostawcze do, dowożą artykuły do sklepów, prawda, i też drożej będzie, no bo muszą sobie za transport doliczyć, prawda. Uważam, że taniej jest dojechać komunikacją miejską, którą mamy w Warszawie rewelacyjnie. Warszawa jest rewelacyjnie skomunikowana w tej chwili można wszędzie dojechać komunikacją. Czyli rzeczywiście warto? Sądzi Pani, że te oszczędności są realne? Bardzo. Jeżeli chodzi o komunikację, tak. Nie wydajemy na benzynę. I szybciej, przede wszystkim szybciej. Tramwajem, metrem jest o wiele szybciej. Cóż, nasz kraj jest dość mocno samochodyzowany i lubi mnie samochodami jeździć, więc kogo będzie stać, ten będzie jeździł. W sensie mam wrażenie, że to będzie zależało od tego, jak bardzo ludziom się nie chce. W sensie, jeżeli jakby będą z miast, które są lepiej skomunikowane, tak jak Warszawa na przykład, no to, to pewnie będzie dużo osób, które będą jednak jechały komunikacją, ale no ciężko mi określić, jak to się będzie miało w innych miejscach. No rzeczywiście Warszawa jest taką mieściną, która jest bardzo dobrze skomunikowana, ale co ma powiedzieć ktoś, kto do pracy musi dojechać 20, 30, 40 kilometrów, są tylko dwa autobusy. Na dzień i to w takich godzinach, które zupełnie nie pokrywają się z godzinami pracy. Takie odpowiedzi na rozgrzanie zabrał na warszawskiej ulicy Aleksander Ziemiańczyk, a ja jestem ciekaw Państwa odpowiedzi na to dzisiejsze pytanie, czy wysokie ceny paliw spowodują, że wybieramy, powodują, że wybieramy inne środki transportu, czy jesteśmy w stanie, czy kierowcy są w stanie przesiąść się, chociaż od czasu do czasu, do komunikacji miejskiej albo na rower. 22 645, 22 66, no i już otwieramy naszą dzisiejszą dyskusję. Pani Aneta, z nami dzień dobry. Dzień dobry, pani z Radomia. To jest bardzo miłe. wsiąść rano o czwartej, i przesiąść jechać rowerem. Świeże powietrze, wiatr we włosach. Później idąc od autobusu do zakładu pracy z pacerkiem. Słyszę piękny wiosenny śpiew ptaków. Także nie krzywduje sobie i żadna to dla mnie nie jest krzywda. Od czasu do czasu samochodu na rower się przesiąć i do komunikacji miejskiej publicznej. A i Pani Anę, to też Pani jest kierowcą? Ma Pani samochód? E, tak, jestem kierowczynią własnego auta. Aha. Czyli e, czasami świadomie rezygnuje Pani z tego samochodu Oczywiście, na rzecz komunikacji tak. albo roweru? Nawet jeśli to jest tak, 4.30, tak. e, łączę się, nie powiem, że w bólu, ale w przyjemności, bo czasami <grym> też o tej porze do pracy e, dojeżdżam. A czy ten czynnik ekonomiczny, jak patrzy Pani na ceny paliw, to, to właśnie też jest decyduje o tym, że czasami to auto Pani zostawia? No ten czynnik ekonomiczny, no też jest taki e, ból, jakiś tam ból do portfela mhm, wy, wywiera, tak. Ale jednak większą, większą zaletą jest ta przyjemność z po, porannej podróży rowerem albo spaceru. Oczywiście, z tak, tak. tak. Można coś zobaczyć, czy dopatrzeć, dostrzec. Różne mogą być te aspekty, które tak, zachęcają tak. do przesiadki z samochodu do Dokładnie. komunikacji. I o tym powiedziała Pani Aneta na otwarcie dyskusji. Dziękuję serdecznie Pani Aneto i czekam na kolejne telefony 22 645 22 66. Można też zostawić komentarz na naszym Facebooku i ciekawie pisze na ten temat Pani Danuta. Singiel może wybrać rower, hulajnogę, spacer, komunikację miejską, taksi i tak dalej, ale rodzina, w której są dzieci szkolne lub przedszkolne już nie i pewnie zapłaci za paliwo każdą cenę. No myślę, że tu znów zależy, czy to rodzina w dużym mieście, która może y, wsiąść w autobus, czy, czy jednak nie. Do tej szkoły, do pracy trzeba dojechać kilka, kilkanaście kilometrów. Czekam na Państwa kolejne y, głosy, a w dzisiejszej dyskusji będzie nam towarzyszył nasz ekspert dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB to Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie doktorze. dzień dobry państwu. Jak ustaliliśmy także i kierowca i rowerzysta w jednym, to dzisiaj do pracy na uniwersytet. Jak pan przyjechał? samochodem, muszę przyznać z bólem, bo bardzo lubię jeździć też samochodem, ale to ze względów też na to, że jestem może mało jeszcze zahartowany, bo temperatury we Wrocławiu nie sprzyjały do takiej szybkiej porannej podróży na rowerze, chociaż są odważni i jeżdżą cały rok, więc ja należę do tych, którzy sobie jeszcze pofolgowali i z przyjemności samochodu skorzystali póki ich można, bo kto wie jak długo to potrwa. Tak, chociaż no też w kolejnych tygodniach ta temperatura na pewno też będzie rosła, pogoda coraz lepsza, no to panie doktorze, czy yy, właśnie rozpoczynający się, czy rozkręcający się sezon rowerowy plus to, co kierowcy widzą na stacjach paliw może być takim yy, czynnikiem, że tych kierowców będzie trochę mniej, a rowerzystów trochę więcej? Zapewne tych szczególnie kierowców, którzy muszą dojechać te krótkie odcinki, zrobić po mieście, czy jakieś takie niepotrzebne czasami wyjazdy, będą zapewne ograniczane ze względu na koszty, jakie się pojawiają na horyzoncie związane z paliwem. Natomiast ci, którzy lubią jeździć samochodem i czerpią z tego ogromne przyjemności, pewnie sobie też pofolgują czasami. Natomiast mamy jeszcze poza tym grupę transportową, czyli to jest największy problem dla nas, czyli cała logistyka zarówno. E, transport osobowy, jak i transport towarowy i tutaj nie można z tego zrezygnować. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że częściowo możemy przerzucić na jakiś transport elektryczny, ale to jest naprawdę niewielki procent w stosunku do tego, co potrzebujemy i tak naprawdę polska logistyka oparta jest towarowa na transporcie wielkogabarytowym i tutaj widzę duże problemy jeśli chodzi o przyszłość, bo mogą nam te ceny wzrosnąć produktów, które będą wynikały właśnie pośrednio z transportu wewnętrznego czy transportu tego na dłuższe odległości. Tak, tutaj zbyt wielu alternatyw nie ma i tak na krótką metę nie da się czegoś szybko zmienić, ale w takich naszych codziennych decyzjach jeśli chodzi o komunikację, o to jak się poruszamy, no to możemy szybko zdecydować, że dziś samochód zostaje w garażu, a my idziemy na autobus albo bierzemy rower miejski. Jeżeli mamy swój, bierzemy swój i nim jedziemy do pracy czy do szkoły. Czy ceny paliw, te obecne ceny paliw na stacjach są w stanie zachęcić Państwa właśnie do takiej zmiany i do takiego sposobu transportu? 22 645, 22 66 i kolejni słuchacze. Teraz ze z nami pan Rafał. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i dzień, witam państwa. No, z racji tego, że pracuję w nocy i dojazd do, do firmy jest utrudniony, nie ma połączenia po godzinie 23, 24, mm. więc więc no, tutaj nie mogę się przesiąść na inny środek lokomocji. Czy pan? Byłby pan w stanie, gdyby połączenie było? No, byłbym, byłbym w stanie pewnie się przesiąść, jeżeli tak, takowe połączenie by było. No, tutaj dużym, dużym problemem są właśnie połączenia z mniejszych miejscowości, gdzie tak jak Pan wcześniej wspomniał, jeden, dwa autobusy dziennie. To utrudnia, naprawdę utrudnia życie, życie osobom takim właśnie z Zmniej, mniejszych miejscowości. Tak, tutaj. Warszawa, czy, czy duże miasta skomunikowane bardzo fajnie, więc można sobie pozwolić na taką rzecz. Ale teraz jak dzień będzie się wydłużał, a noce coraz krótsze, to może Pani Rafała chociaż od czasu do czasu, tym, nie wiem, rowerem na przykład. Chyba, że za daleko. No 30 kilometrów rowerem do pracy w, no, w jedną stronę to już niezły dystans rzeczywiście w obie 60 wychodzi. No czyli czasem nie ma wyjścia, no właśnie, jak ktoś pracuje na nocki, jak Pan Rafał, no to trzeba wziąć ten samochód i zatankować mimo tych cen paliw. Panie Rafale, dziękuję bardzo za telefon. Pani Maria z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ja właściwie chciałabym powiedzieć to, co powiedział mój przedmówca, że my, mieszkańcy małych miast, nie mamy komunikacji miejskiej, to raz. Po drugie, połączenia autobusowe są naprawdę znikome, a po trzecie, no, pogoda nie zawsze pozwala korzystać z roweru, mhm. tym bardziej jak się jest kobietą. Nie każde ubranie nadaje się na rower. Także są sytuacje, że po prostu z samochodu zrezygnować się nie da tylko to chciałam powiedzieć. Pozdrawiam całą redakcję i słuchaczy. Dziękujemy. Do widzenia. Dzięki pani Do Mario widzenia. za telefon, dziękujemy za opinię. Można ubranie wziąć na zmianę, na przykład w plecak czy w sakwen, ale wiem, że też nie każdy to lubi, żeby gdzieś tam nie każdy ma miejsce, na przykład w pracy też, żeby po drodze, po podróży rowerem trochę się ogarnąć i przebrać. 22 645, 22 66. Dziś wysokie ceny paliw kontra. Komunikacja miejska, pociągi albo Rower czy te wysokie ceny paliw są w stanie zachęcić do przesiadki, właśnie do autobusu albo na dwa kółka. Pan Marcin z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, słucham często tych audycji i też tak, e, no tak jak moi przedmówcy, e, no niestety, ja mieszkam w mojej miejscowości, to, to jest powiat chrubieszowski, województwo lubelskie. Mhm. E, ta komunikacja praktycznie u nas nie funkcjonuje. To są autobusy, które oborzą dzieci i potem zaporzą z powrotem do, do domu. E, więc nie ma możliwości przesiąść je, a z chęcią bym chciał. Rozpomijając ceny paliw, to samochód też kosztuje. To przecież jest utrzymanie i naprawdę byłoby fajnie. Niestety my jesteśmy uziemieni i no, musimy korzystać z własnych aut mhm. i tak naprawdę czy, ta, czy to paliwo byłoby po 7 zł, czy po 8, to, czy po nawet 10, to no, no, sytuacja nas zmusza do tego, żebyśmy jeździli swoimi autami. Koniec. Tyle. Czyli panie Marcinia, no nie ma siły, płać i płacz jak to płacić no, no, no nie ma tak, siły. Na nie stacji. ma siły, proszę pana, nie ma. Niestety. Jesteśmy zmuszeni y, póki co. I chyba raczej to się nie zmieni, bo, bo te miejscowości małe tutaj na wschodzie się wyludniają, jest nas mm -hmm. coraz mniej, ludzi jest coraz mniej. Więc y, tym firmom no, po prostu nie opłaca się y, jakieś kursy tutaj robić takie, żeby przewozili ludzi do tych, mm, do miejsc pracy, do, mm -hmm. do, do miast szczególnie, nie? No tak, tak, do większych ośrodków tam, gdzie trzeba od czasu do czasu Jasne. pojechać. Panie Marcinie, dziękuję serdecznie za telefon. No rzeczywiście w naszej audycji pewnie mocno wybrzmi problem wykluczenia komunikacyjnego. Pan Marcin powiedział takie dość no, smutne zdanie, że przewoźnikom nie opłaca się uruchamiać niektórych połączeń. No to tutaj rola dla samorządu i władz publicznych, żeby takie połączenia, nawet jeśli one nie są rentowne, jednak utrzymywać. Komunikacja nigdy nie będzie dziedziną, która będzie się opłacała, no ale jest jakąś usługą społeczną, która powinna się należeć także mieszkańcom małych miejscowości. Ale to temat na inną dyskusję i na inną audycję. Dziś o cenach paliw i o przesiadce na komunikację miejską albo na rower. Co na ten temat powie pani Maria? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pana, ja uważam, że mało kto przesiądzie się na komunikację miejską, bo wiemy z własnego doświadczenia, a mieszkamy w małej miejscowości i mają podstawiony autobus na przystanek z mhm. miejscowości do pracy i ludzie nie korzystają z tego. Wolą jechać swoim samochodem, nie wiem z czego to wynika. Z wygody? Czy pośpiechu, czy chcą bardzo szybko być w domu, czy z wygody, nie wiem. Mhm. Także uważam, że mała, mała ilość osób się przesiądzie na komunikację miejską. Czyli nawet jeśli jest taka możliwość, że jak rozumiem pracodawca, du, duża firma zapewnia transport do pracy, tak, to mało kto z tego ludzie korzysta. Ludzie nie korzystają i szukają potem parkingu, ileś tam minut wcześniej Aha. muszą wyjechać, bo wiadomo, że nie ma gdzie zaparkować, także to chyba się nie uda. Wiadomo, Wolą zapłacić to. tą kwotę za paliwo i korzystać ze swojego samochodu. No tak, no, albo ktoś może jeszcze potem jedzie załatwić inne sprawy, zakupy. Wiadomo, że, że czasami dwie, takie rzeczy to jest Ale to jest jedna sprawa. Teraz jest na każdej miejscowości, prawie na każdej miejscowości. Są sklepy wielkopowierzchniowe, No mm -hmm. to nie są te czasy, żeby był jeden sklep i owski i tak dalej. Wszystko można we własnej miejscowości załatwić, a jednak nie korzystają z tego. Pani Mario, bardzo ciekawa obserwacja i bardzo dziękuję za ten telefon, czyli wynika z tego, że u niektórych to jednak jest jakiś bardzo mocny nawyk, bo powiem też być może wygoda, przyzwyczajenie, żeby jednak autem dojeżdżać, nawet jeśli pracodawca zapewnia transport zbiorowy. Pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, mam takie pytanie. Czy znajdzie pan w Warszawie, bo z Warszawy dzwonię, miejsce, gdzie mógłbym się dojechać do centrum, rowerem przebrać się i pójść do kawiarni z panem, żeby no, delikatnie mówiąc, nie śmierdzić. No, jakby to było wiosna, lata, to możemy no. usiąść w ogródku i tam... No, w ogródku, no, ale to zamaku. pan teraz... I, dlatego nikt nie chce się przesiąść z samochodu na rower. Mhm. Niech pan weźmie, nie niech chce się chwalić, tylko niech pan weźmie Danię, Norwegię, Szwecję, Niemcy, wszędzie może pan przed pracą, przed są publicznej i to czyściutkie łazienki, gdzie może pan się przebrać, ubranie, zostawić w szafce, jak u nas w Warszawie na dworcu centralnym. A w, w, w, w Warszawie nie ma. Nie wiem, jak w innych miastach, ale w Warszawie tego nie ma. Myślę, panie Krzysztofie, że ten, te nowoczesne biurowce, które mamy w centrum stolicy, no, jest, no to tam to są, są, jest tak takie zaplecze y, socjalne, gdzie no. rowerzyści mogą wziąć prysznic, zostawić swoje to rzeczy. Myślę że, to jest, jest to, myślę, że to jest coraz bardziej powszechniejsze. Jest tego więcej niż pan powiem tego, Żeby nie tracić czasu, bo inni czekają, niech pan weźmie taką Rumunię, tam są tak łazienki, skomputeryzowane, że na zachodzie takich nie ma. No, czyli... I to nie jest, że my jesteśmy za komuny, za cofani. Po prostu nikt tego nie chce zrobić. Mm -hmm. Niech pan weźmie, jeszcze jednak sprawa Kosiutko. Pan mówi komunikacja miejska. Jest jeden dzień wolny, bezpłatny może Pan przyjechać komunikacją. Kto z kierowców, którzy jeżdżą samochodem, znają trasy autobusów? Pierwszy no, dzień się, to panu się nie opłaca. Jak się Jakby to było jeździć. przynajmniej tydzień, dwa, to tak, zapoznaję się i następny dzień mm -hmm. jadę autobusem. Ja więcej straciłbym czasu na czekanie e, i szukanie linii autobusowej jak, jak, jak ten dojazd. Panie Krzysztofie, tutaj kropka, y, wiele wątków i dziękuję serdecznie za ten y, telefon. 22 645 22 66. Co powie pan Jakub? Posłuchajmy. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Ja y, też jestem z mojej miejscowości, ja dojeżdżam do Warszawy do pracy codziennie autem niestety, y, bo u nas tak działa y, przedsiębiorstwo autobusowe PKS, że no niestety jest to, y, y, jedzie się dwa albo trzy razy tyle co autem, Aha. więc też trzeba wstawać dużo wcześniej, więc ja uważam, że takim podstawowym rozwiązaniem w ogóle byłoby budowanie kolei, bo mieszkałem też przez jakiś czas w mieście, gdzie była kolej i do Warszawy mhm. się jechało, Krócej niż autem po prostu i ludzie i, i ludzie biorą, jeżdżą, dlatego ja uważam, że no tutaj gdzieś kolej jest takim chyba najbardziej optymalnym, e, no, najbardziej optymalną opcją. Czyli taką alternatywą do, naj, do... najrozsądniejszą po prostu, którą można wziąć pod uwagę, no pewnie też najszybszą, względnie najtańszą. Tak, tak, tak. No yy, tutaj też mam nie, nie, duży niedosyt duży, po, ty, po tych yy, cięciach, tych, yy, w, w, w ramach CPK miały być budowane te, te koleje, i tutaj dużo obcięli. Właśnie moja miejscowość miała być część, też częścią tego, więc mhm. to jest niestety, niestety trochę żal do rządzących za to. No ale może, może coś się zmieni jeszcze, może coś się Z coś drugiej się strony potrafi. tych inwestycji kolejowych w ostatnich, lata, w ostatnich latach jest bardzo dużo i pociągi docierają znów do miejscowości, gdzie ich nie było. Panie Jakubie, bardzo dziękuję za telefon. No to jest kolejny ciekawy wątek, że rzeczywiście kolej jest tą taką być może najatrakcyjniejszą alternatywą. Jeżeli jest do niej łatwy dostęp, no to może to zachęci kierowców w obliczu wysokich cen paliw, żeby do pociągu się przesiąść, pociągiem dojechać. Do pracy. 22 2266, nasz telefon dziś rozgrzany. Pani Elżbieta jeszcze z nami. Dzień dobry. Tak, ja właśnie, Elżbieta mam na imię. Do pracy dojeżdżałam prawie 16 lat i na trzy zmiany. Mhm. Obecnie jestem na emeryturze. I tak się dobraliśmy z trzech miejscowości położonych obok siebie, prawda? Mhm. I dojeżdżaliśmy na zmianę w pięć osób. O. Pogadywaliśmy się ze sobą i jeździliśmy pięć dni, znaczy cztery, pięć osób, tak. Mm -hmm. I każdy tydzień kto inny jeździł. I w ten sposób rozwiązaliśmy temat, to wychodziło nam bardzo ekonomicznie. No tak, no bo bo zawsze, zrzucić nawet... osób... zawsze zrzucić się na paliwo w pięć osób, zawsze zrzucić się na paliwo w pięć osób do jednego samochodu, no wychodzi taniej niż pięć osób ma płacić za pięć każdy 5 miał tankowań. swój samochód, każdy miał swój samochód i jeden tydzień ja jeździłam, mhm. inny kolega, kolejny kolega, koleżanka i w ten sposób sobie radziliśmy. Nie było problemu nigdy z tym, jeśli ktoś miał jakąś sprawę do załatwienia na przykład, mhm czy urzędową, czy zakupy. Bo u nas nie ma, tak jak pani wspomniała, że w każdej miejscowości są sklepy z U nas nie ma takowego sklepu. Jest jeden sklep jedyny. I gdy masło kosztowało y, w mieście 3 zł, to u nas kosztowało 13. Aha. I wyczekiwaliśmy na siebie, kiedy kto pozałacja sprawy. I dogadywaliśmy się. Także mi się wydaje, że y, kwestia porozumienia się, mhm. dogadania jakiejś empatii. Jakiejś Także i, inwencji wszystko... i pomysłowości, pani Elżbieta, I pomysłowości i 16 lat jeździliśmy ze sobą, dogadywaliśmy się. Obecnie jestem na emeryturze. Także wszystko jest do zrobienia. Pani Elżbieto. Nie każdy musi jechać oddzielnie, każdy może jechać. Można się dogadać mhm. i w ten sposób naprawdę można zaoszczędzić bardzo duże pieniądze. Bardzo ciekawy wątek. Dziękuję za ten telefon, że podzieliła się pani y, z nami y, tym, swoje, tym swoim wspomnieniem no właśnie z czasów dojazdu do pracy Może to będzie jakaś podpowiedź dla tych Którzy no widzą Co się dzieje na stacjach paliw Chcieliby trochę przyoszczędzić Może trzeba się uśmiechnąć do sąsiada Który w tych samych godzinach wyjeżdża Widzimy to swoim samochodem I jedzie w tę samą stronę Kto wie 22645 645 22 66, Czy ceny paliw na stacjach zachęcą do przesiadki Do komunikacji albo do wspólnego dojeżdżania Do dyskusji wracamy za chwilę And she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up. This is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green girl. Lovers, me and the girl, straight out of town, over the hills and undercover, undercover, undercover. She said. Get 22 minuty, będzie 14, więc mamy jeszcze kilkanaście minut, żeby podyskutować o tym, czy obecne ceny paliw zachęcą przynajmniej niektórych kierowców do tego, żeby od czasu do czasu przesiąść się do autobusu, dojechać do pracy pociągiem albo może rowerem, no skoro pogoda robi się coraz lepsza i sezon się rozkręca. 22 645 22 66 czekamy na Państwa telefony, mamy jeszcze chwilę, długą chwilę, żeby porozmawiać, a to, co padło na antenie przed piosenką teraz skomentujemy sobie z naszym ekspertem dr Adam Karpiński wciąż z nami. Panie doktorze, No przy tej okazji, przy tej dyskusji oczywistym było, że na pierwsze miejsce wy, wyjdzie nam problem wykluczenia komunikacyjnego. No i ci, którzy pochodzą z małych miejscowości przyznają, że nie ma rady, nawet jeśli paliwo byłoby po 10 zł, to i tak trzeba tankować, i tak trzeba dojechać do pracy, bo nie ma jak inaczej. Tam dotyczy to również y, uczniów szkół średnich, szczególnie, jak również szkół podstawowych, bo wiemy, że też gminy konsolidują szkoły, więc często, jeśli nie jest to szkoła podstawowa, gdzie jeździ jakiś autobus szkolny, tylko już szkoła średnia, no to też y, następuje pewnego rodzaju rodzaj wykluczenia. Pamiętajmy, że y, też mamy bardzo niski przyrost naturalny, stąd te miejscowości pomniejsze się mocno wyludniają i koszty nawet utrzymania transportu y, takiego pełnego, jaki był jeszcze 30 czy 25 lat temu jest prawie, że niemożliwy, jeśli chodzi o względy ekonomiczne. A Tam, tym gdzie więc mamy... tym bardziej prywatnym przewoźnikom, no nie opłaca się to, o tym pan Marcin powiedział, powiat chłubieszowski, no nie opłaca się przewoźnikom puszczać e, połączeń, no bo mało kto z nich Musiały, być, musiały być dotowane, także mhm. tutaj z jednej strony mamy, czyli dotowane, czyli tak naprawdę wszyscy byśmy musieli jako podatnicy zapłacić za ten koszt tańszego czy społecznego transportu. Do tego jeszcze dochodzi ta kwestia kolejowa, gdzie są rejony Polski świetnie z rozwiniętą koleją miejską, podmiejską i międzymiastową, m.in. Między Dolny Śląsk, z którego do państwa dzwonię tutaj faktycznie koleje dolnośląskie bardzo dobrze połączyły miejscowości z całego obwarzanka wrócowskiego, ale i nie tylko i dużo dalej potrafimy też tymi kolejami dojeżdżać nawet do Saksonii. Natomiast jeśli chodzi o inne części polskich, nawet Polskę Centralną, te małe miejscowości, częstokroć dzisiaj naprawdę o niewielkiej skali ludzi, którzy tam mieszkają, no mogą być na jakiś czas wykluczone, gdyby nie było właśnie tych dobrych dusz czasami, bo to też trzeba powiedzieć, które... Częstokroć pomagają osobom, które nie mają samochodu i wspólnie dojeżdżają czy do pracy, czy dzielą się tymi kosztami, jeśli mają po kilka samochodów, czyli dzielą się też tym kosztem transportu, przewozu, czy dzieci, czy samych pracowników do zakładów pracy. Bo też te zakłady są mhm. z reguły oddalone od tych miejscowości w znacznej odległości, częstokroć kilkadziesiąt kilometrów, gdyby to było te nawet kilkanaście, bo sami jestem rowerzystą i wiem, że można przejeździć dużo na rowerze, przejechać, natomiast no do pracy. To jest jeszcze trochę inna kwestia, tak jak też było to wspomniane, kwestia czy faktycznego zadbania o higienę, przebrania się, to też są te aspekty, o których trzeba pamiętać i warunki atmosferyczne. Wtedy, tak jest. kiedy jest ciepło, pięknie, można jechać na rowerze, ale kiedy pada deszcz, kiedy jest nieprzyjemna aura, już nie mówiąc o tym, gdy jest przymrozek, to jest nawet niebezpiecznie, powiem szczerze pokonywać te duże odległości na rowerze, bo sam rowerzysta stanowi duże zagrożenie na drodze i dla kierowców, i dla samego siebie. I nie ma się co dziwić, że no niektórzy świadomie wtedy nie przesiadają się na rower, no bo po prostu nie ma tej y, możliwości. Może jeszcze jakimś rozwiązaniem i to taka y, podpowiedź, no może być dojazd własnym samochodem do pobliskiej stacji kolejowej i na przykład koleją, pociągiem można wtedy dojechać do większego miasta do pracy. Jest, tak. Jest to takie rozwiązanie, mam kilku kolegów nawet, no bo Wrocław, y, czy okolicy Cały Dolny Śląsk, to też nie każda miejscowość, która ma możliwość dostępu do y, sieci kolejowej ma mhm. swoją stację, więc zdarza się tak, że te kilka kilometrów dojeżdżają faktycznie do stacji docelowej i tam potem jest start do właściwego miejsca już koleją, a potem powrót i znowu uruchomienie samochodu. Także dzisiaj tak naprawdę my żeśmy się przyzwyczaili do samochodu. Mniej chodzimy y, na piechotę. Trochę czas nam się mhm. też zmienił jeśli chodzi o poczucie czasu. My spieszymy się trochę mocniej niż kiedy ta punktualność cały czas jest dla nas bardzo ważna. Zresztą sam rozumiem, bo należę do ludzi, którzy traktują czas w sposób linearny i lubię być zawsze punktualnym. A samochód to umożliwia często powiedzieć, no chyba, że staniemy w korku. No, to no właśnie, może być korek, nie, ma, nie, nie, nie, nie da się znaleźć miejsca parkingowego. Tak. Różne są aspekty, że właśnie Czy czasami się nie, nie, nie da być na czas. 22 645, 22, 66. Czy wysokie ceny paliw na stacjach są w stanie zachęcić przynajmniej niektórych do przesiadki, do komunikacji albo na rower? To jeszcze posłuchajmy naszych słuchaczy. Pan że z nami. Dzień dobry. To ja może tak szybciutko dwa tematy. Po pierwsze zgadzam się z przedmówcą, jeżeli chodzi o korzystanie ze zbiorowej komunikacji. Ja mieszkam przy trasie kolejowej Kraków-Katowice. I powiem wprost, mnie jest bardzo wygodnie dojechać 5 y, minut na dworzec kolejowy, wsiąść do pociągu, dojechać do centrum Krakowa, mm -hmm. nie płacić za bramki, nie szukać parkingu, za który trzeba czasami bardzo słono zapłacić i po Krakowie poruszać się komunikacją miejską albo oczywiście jakiś Uber czy coś tym mm -hmm, mm -hmm. I to jest bardzo wygodne. Oszczędność czasu jest niesamowita. No ale to no ja właśnie, pomierzyłem... jest ten aspekt, że ma pan pod nosem, mówiąc kolokwialnie, pewnie stację kolejową. Tak, bo mam dobre połączenie. Właśnie. To się zgadza. I tak samo mam... Y, to to samo jest z Katowicami i tutaj jest, my mieszkający przy tej trasie naprawdę bardzo dużo ludzi korzysta, Od, z mojej miejscowości bardzo dużo ludzi dojeżdża w ten sposób do pracy, e, więc to jest idealne rozwiązanie, czy do Krakowa, czy do Katowic, mhm. no bo to jesteśmy akurat mniej więcej w połowie, w połowie tej trasy, e, jesteśmy ulokowani, to jest pierwsza rzecz i m, polecam też, może ktoś, kto się interesuje, na takim bardzo popularnym portalu streamingowym można sobie obejrzeć film na temat kolei szwajcarskiej. Ja kiedyś tego doświadczyłem kilka lat temu, będąc w Szwajcarii. Powiem tylko tyle. Tam do miejscowości, które liczą po kilkaset osób, dojeżdżają pociągi codziennie. Znaczy, przepraszam, kilkanaście razy dziennie, bo ta kolej w Szwajcarii jest niesamowicie rozwinięta. Mhm. Oczywiście to jest całkowicie inna zamożność społeczeństwa i kraju, ale przede wszystkim, co mnie się rzuciło w oczy, tam ludzie wsiadając do pociągu już zaczynają pracować. Mhm. Otwierają komputer, oni już zaczynają pracować. Wracają, też pracują... Ale już później na przykład, jeżeli mają coś do przeniesienia pracy do domu, tak, to już tego nie robią. Czyli I przede wszystkim... Panie Miłoszu, no dotykamy kwestii tego, że zmiany nawyków trochę, prawda? Żeby nie traktować drogi do pracy jako tak. drogi do pracy, jest... tylko jako można powiedz... elementu do pracy, tym bardziej, że dzisiejsze czasy, praca zdalna, łącza internetowe, no m, Oczywiście. bardzo łatwo i to, to jeszcze tylko szybko poruszę trzecią rzecz. Zauważyłem to, to też wśród moich znajomych. Dzisiaj faktycznie jesteśmy tak przyzwyczajeni do samochodu, że gdybyśmy mogli, to byśmy do samego sklepu mogli, wjechali. No wiadomo, tak to, to widzimy Nie chodzimy na tak. nogach, nie jeździmy na rowerze. Tak? Panie Miłoszu, bardzo tak. wiele ciekawych wątków i dziękuję serdecznie za telefon do naszej audycji. 22 645 22 66 czekamy na kolejne. Są też ciekawe komentarze na Facebooku od państwa. Pan Adrian dzieli się takim wspomnieniem sprzed kilku tygodni dosłownie. Jechałem autobusem ze na Dobyt Goszczy, gdy ceny paliwa wzrosły, ale od kwietnia jeden z przewoźników już podniósł ceny na tej trasie. Oszczędny autem. W porównaniu z droższym przewoźnikiem autobus wychodzi nawet drożej. Może tam, gdzie jeżdżą pociągi, te różnice są bardziej odczuwalne i tam ludzie na poważnie mogą się zastanowić, czy nie taniej będzie w obecnej sytuacji dojeżdżać pociągiem. No i to w zasadzie potwierdzenie tego, o czym też mówiliśmy z naszym ekspertem. Doktor Adam Karpiński cały czas z nami. Panie doktorze, to tak trochę podsumowując powoli naszą dyskusję. Komu najłatwiej będzie zrezygnować z samochodu, gdy patrzy na te obecne ceny paliw you <laughs> Znaczy myślę, że tym osobom, które mieszkają w miastach dużych, mm -hmm. tych, którzy nie mieszkają gdzieś na obrzeżach miast, gdzie faktycznie samochód staje się koniecznością do dotarcia do miejsca pracy, być może część seniorów będzie mogła się zastanowić nad tym, czy nie zrezygnować z tak częstych podróży samochodem, bo to też jest kwestia, czy jest taka potrzeba. Oczywiście jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, czy rehabilitacyjne, no to tutaj tego nie wyeliminujemy. I myślę, że Chodzi ludzie będą może wyznaczać nowe trendy, bo jak ktoś jest silny, zdrowy, też może zrezygnować z samochodu. Być może będzie moda na to, żeby jeździć samochodem również na te dłuższe odległości, bo tak jak już wspomnieliśmy. Jeżeli jest dobra aura, to my możemy skorzystać z jakiegoś urządzenia chociażby elektrycznego, bo mhm. też dużo mówimy o różnego rodzaju pojazdach typu hulajnogi. One są dla mnie trochę zawsze kontrowersyjne, ale to jest alternatywa. Na pewno nawet na dłuższe odległości, chociaż jest to transport bardzo niebezpieczny. Sam widuję czasami osoby, które po kilkanaście kilometrów przemierzają drogami publicznymi mhm. te odległości. Oczywiście w kaskach i w zabezpieczeniu, ale jako też e, człowiek, który jeździ samochodem, no przestrzegałbym w dniach takich bardzo nieprzyjemnych, czyli o słabej widoczności. Natomiast wyeliminować samochodu na razie chyba z dnia codziennego chyba nam się nie uda, panie redaktorze. I tak jak chyba były tutaj też takie głosy, pomimo ogromnych wzrostów cen, bo one dopiero mogą nastąpić, mhm. będziemy weryfikować jak długo i kiedy będziemy mogli jeździć. I pytanie jeszcze, jaka będzie koniunktura nasza, jeśli chodzi o zarobki, bo pamiętajmy, że to są ogromne wydatki, które w naszych budżetach mogą znacząco wpłynąć na komfort naszego życia. Trzeba też powiedzieć, panie doktorze, że no, to nie jest pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach, prawda? No, mamy kolejny raz, kiedy te ceny paliwa rosną po jakimś konflikcie. W 2022 roku było to samo po wybuchu wojny na Ukrainie, więc może no jednak wśród w, myśl, w głowie niektórych kierowców no, zacznie się takie kalkulowanie i, i, i może ta zmiana trendu, czy, czy może te trendy będą się zmieniać częściej i może bardziej na stałe? Znaczy, jedyna też szansa jest taka, że być może znajdziemy alternatywne paliwa, bo pamiętajmy, że mhm. trwały zawsze prace nad paliwem wodorowym, nad paliwami innymi, alternatywnymi, że być może bardzo wydajne zostaną skonstruowane silniki na biopaliwa, bo przecież e, odnawialnym paliwem będzie biopaliwo, wykorzystanie chociażby rzepaku czy innych <śmiech> roślin, natomiast oleistych. Natomiast mhm. tutaj, co się wydarzy, pewnie będziemy obserwować, to z dnia no na i... dzień nie nastąpi. My to, to, to, to cały czas jesteśmy pewno. jeszcze w świecie ropy i gazu, bo jeszcze tutaj alternatywą jest gaz, który notabene jest cały czas bardzo drogi i o tym, co żeśmy nie wspomnieli. Ale ja to rzeczywiście który... gdzieś tam wątek na inną dyskusję, chociaż no warto tak. też zauważyć, że kilkadziesiąt lat temu podczas kryzysu paliwowego lat 60. 70 no też nastąpiła rewolucja na rynku motoryzacyjnym, więc może no właśnie przed taką kolejną rewolucją jesteśmy. Ale tutaj w naszej dyskusji z naszym ekspertem stawiamy kropkę dr Adam Karpiński, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Bardzo dziękuję panie doktorze, a na podsumowanie naszej dyskusji jeszcze e, ostatni słuchacz, pan Marek. Dzień dobry, panie Marku. E, witam, panie Patryku, albo no, Patryku, bo w sumie byliśmy na ty. E, ja dzwonię z podkrakowskiej miejscowości. Od roku mieszkamy pod Krakowem, e, która jest bardzo dobrze skomunikowana, czyli linia autobusowe, pierwszy autobus do Krakowa koło czwartej rano jedzie. Mhm. A ja jestem tą osobą, która jeździ tymi autobusami i musi dojechać, żeby ten pierwszy kurs wykonać. Więc niestety muszę korzystać z samochodu. Mm -hmm. e, no podobnie jak małżonka, która mieszka, znaczy mieszka ze mną, ale pracuje, że powiem, po drugiej stronie Krakowa i dojazd z samochodem to jest 20 minut, komunikacją z przesiadkami, no grubo ponad godzinę jeszcze do dziecka do przedszkola. A ten aspekt powiem... finansowy, no, że trzeba to auto zatankować, no, a do autobusu się wsiada i się płaci tam raz na miesiąc Życie tylko. zmusza do tego, że ja niestety nie mam czym dojechać, bo mm -hmm. na godzinę trzecią do pracy nie ma czym dojechać. Powiem tak, te autobusy są pełne, mimo że dość często jeżdżą, szczególnie w godzinach takich szczytowych między tam, nie wiem, piątą a dziewiątą rano. Dużo młodzieży, dużo uczniów. Gdyby każdy się chciał przesiąść, nie wiem, 50% tych zjadą samochodami... Mhm. Nie ma szans, żeby zmieścili się. Dobra, to by się musiało po być podwojenie tego wszystkiego. Pociągi okay. co innego, bo pociąg to bierze kilkaset osób, czy nawet, nie wiem, no, 200-300 osób. Innym, 1500 pewnie. Dokładnie, dokładnie. Sprawe. Także niestety koszty, ci co muszą płacić, będą płacili, no chyba, że już paliwo będzie po 15-20 złotych. <laughs> no to wtedy faktycznie będą nowe wycieczki rowerowe, no ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No ale to wyjdzie wtedy i na zdrowie wielu hmm? z tych, którzy korzystają dzisiaj z samochodem. Pań, tak. tak jest, to jest nasz stały słuchacz, pan Marek, kierowca autobusu. Na zamknięcie dzisiejszej dyskusji. Bardzo dziękuję za wszystkie państwa telefony, za komentarze na Facebooku. No i kolejna dyskusja jutro po 13. .00. Kolejny ciekawy temat po 13. .00. Oczywiście ciekawie będzie także po 14 w folderze ulubione. Ula Kaczyńska, Dzień dobry. Zgubiła gdzieś Marcina Wojciechowskiego. Tak, moja połówka się gdzieś zapodziała, <laughs> ale pragnę uspokoić państwa i siebie przy okazji też. Marcin się gdzieś błąka. Prawdopodobnie o, też... po radiowych korytarzach. Może gościa prowadzi. Może go może gościa prowadzi, a może zagubił się w tychże korytarzach. Natomiast no, na pewno... Musimy Państwu też zdradzić trochę z radiowej kuchni, że czasami jest tak, że serwisanci, którzy czytają wiadomości, to wchodzą do studia i 10 sekund przed serwisem, a Państwo słyszą na wszystko, czternastą, wszystko, na na czternastą wszystko na miejscu. Na czternastą Marcin na pewno zdąży. W radiu 10 sekund to bardzo dużo. Tak, to prawda. Ale Wy będziecie mieli znacznie więcej po czternastej, co tak, ciekawego. zamierzamy wypełnić ten czas rozmową z Piotrem Trojanem, aktor, który gra i w i w kinie, ale także w serialach chociażby takich jak Klangor i Piekło Kobiet, znalazł czas, żeby zajrzeć do nas i opowiedzieć i o swoich projektach, ale też o tym, jak to jest grać złych bohaterów. Mamy z Marcinem taki cykl w folderze Ulubione, cykl Brutalni i Niebezpieczni, w których spotykamy się z aktorami, którzy mają na swoim koncie dużo takich... No i jest, jest nasza jest. perełka. Dzień dzień Rozwichrzony włos wbiega. Proszę Państwa, korytarze Polskiego Radia, to można takie sprinty robić. 10 tysięcy kroków, to, to jest nic po tych naszych korytarzach. I, I właśnie Piotr Trojan będzie opowiadać o, o takich rolach i o, oby. o swoich podróżach oby również. Zdążył, oby zdążył, tak jak Marcin Wojciechowski. Folder ulubiony po 14. Zapraszamy. A, dziękuję serdecznie. Patryk Michalski, dobrego popołudnia. Jedynka. Polskie. I'm calling glądam się w lustrze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 Radio kierowców. Zapraszam, Monika Gnie Gniewaszewska. Bardzo niewielkie spowolnienie mamy obecnie na naszych drogach. Ruch jest niewielki i tych spowolnień też nie jest dużo. W związku z tym na SUSemce w Warszawie niewielkie spowolnienia mamy na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale też w kierunku Białego Stoku. Ale naprawdę przejazd właściwie odbywa się płynnie. Podobnie wygląda sytuacja na południu kraju, na obwodnicy Krakowa. Tutaj też mieliśmy do czynienia z większym ruchem, ale obecnie on zupełnie zmalał i w kierunku Katowic jedziemy bez kłopotów. Niewielkie spowolnienie jest w okolicach węzła Kraków Południe. Na Śląsku również bez zatrzymań. Jedynym miejscem, gdzie należy liczyć się ze spowolnieniem jest S1 między Dąbrową Górniczą a Mysłowicami. Tutaj na jestni prowadzącej w stronę Tychów trwają prace drogowe i jest na wysokości Sosnowca niewielki korek. Na Dolnośląskim odcinku A4 między Katowicami a Wrocławiem również specjalnie bez spowolnień. Korek, który mieliśmy za węzłem Łany na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia już zniknął. Teraz został tylko na węźle łany. Tu prawdopodobnie doszło do zdarzenia drogowego na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia i stąd te spowolnienia. Na północy kraju też bardzo pozytywna sytuacja. E, jedyne spowolnienia jakie mamy to w okolicach węzła Gdańsk Kowale na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tu trwają prace drogowe, a także między Juszkowem a Rusocinem. Tutaj też drogowcy pracują naprawiając jezdnie i kierowcy mają do dyspozycji Jedną, jeden pas jezdni w stronę Łodzi i dwa pasy w kierunku Gdyni i to powoduje, że w stronę Łodzi są niewielkie spowolnienia. 22 513 11 11 to numer do radia kierowców, pod którym można zgłaszać wszelkie informacje z dróg.